Poczet królów i książąt polskich. Taśma szósta, ścieżka druga. Konrad III, pierwszy od Ottona pierwszego władca Niemiec, który nie zdążył odbyć koronacji cesarskiej w Rzymie, nie zdążył też spełnić udzielonych Władysławowi obietnic interwencji w Polsce. Jego następca za to, energiczny Fryderyk, zwany przez Włochów Rudobrodym, Barbarossa, załatwił obydwa problemy. W 1157 roku wyprawił się na Polskę i dotarł aż pod Poznań, a pod Krzyżkowem Bolesław Kędzierzawy złożył mu hołd w upokarzającej formie. Za tę cenę pozostawił go cesarz na tronie, odkładając sprawę Władysława do dalszych rokowań. Zwłoka przyniosła rezultat. W 1159 roku Władysław umarł i drażliwy problem senioratu przestał sprawiać kłopot cesarzowi i spędzać sen z powiek polskich książąt. Synowie Władysława otrzymali w wyniku interwencji cesarskiej Śląsk 1163 dziedziczną dzielnicę ojcowską. Nie obyło się oczywiście bez zatargów z repatriantami, a stryjowie starali się podsycać niesnaski wśród Władysławowiców. W 1172 roku doszło nawet do ponownej interwencji cesarskiej w obronie wygnanego starszego Władysławowica Bolesława Wysokiego. Mieszko zabiegł drogę cesarzowi, i za cenę ośmiu tysięcy grzywien przywrócił pokój. Bolesław Wysoki odzyskał dzielnicę wrocławską. W tym czasie senior Bolesław Kędzierzawy był już ciężko chory. W 1173 roku zmarł, opróżniając senioracki tron krakowski, który objął teraz zgodnie z testamentem Krzywoustego Mieszko, jako najstarszy przedstawiciel rodu Piastowskiego. Z braci żył już tylko najmłodszy Kazimierz, zwany później Sprawiedliwym, Posiadający dotychczas małą dzielnicę w wiślicy. Mieszko oddał mu osieroconą przez bezpotomnego Henryka i nieprawnie przetrzymywaną dotąd przez seniora dzielnicę sandomierską. Mazowsze i Kujawy objął małoletni syn kędzierzawego Leszek. Niezadowolonego Bolesława Wysokiego pilnował jego brat Mieszko Plontonogi, książę Raciborski, który zbliżył się politycznie do stryja imiennika. Mieszko władał nie tylko we własnej dzielnicy i w posiadłościach senioralnych, ale miał decydujący głos w całej Polsce. Jako dux Maximus, a na hebrajskich legendach monet nawet król Polski, wymagał, aby darowizny dokonywane przez książąt dzielnicowych były przez niego zatwierdzane. Ślady takich interwencji wielkiego księcia zachowały się w dokumentach śląskich. Przywróciwszy w ten sposób władzy centralnej zasięg przypominający okres przed 1138 rokiem, szedł Mieszko w ślady ojca również w polityce zagranicznej. Odnowił kwestionowane zwierzchnictwo Polski nad Pomorzem Zachodnim, wiążąc ze sobą ściśle księcia pomorskiego Bogusława I, za którego wydał córkę Anastazję. Obiecywał też Bogusławowi pomoc w walce z najazdami saskimi i duńskimi. W 1177 roku Bogusław wziął udział w zjeździe książąt i dygnitarzy polskich w Gnieźnie. Z ożywieniem polityki bałtyckiej wiąże się zapewne propagowanie przez księcia oraz związanego z nim arcybiskupa Zdzisława kultu świętego Wojciecha. Wtedy w latach 70. ufundowano zapewne słynne brązowe drzwi gnieźnieńskie, jeden z najcenniejszych zabytków sztuki romańskiej w Polsce. Inne córki powydawał Mieszko za mąż również w taki sposób, aby przynosiło mu to korzyści polityczne. W ten sposób wzięciami jego byli książę czeski, saski i lotaryński. Sam poślubił po śmierci pierwszej żony Eudoksję, córkę księcia kijowskiego, jednego syna ożenił na Rusi z księżniczką halicką, drugiego aż na Rugii. Wewnątrz kraju starał się Mieszko przywrócić zachwiany autorytet monarszy. W młodości współdziałał z kościelnymi i świeckimi możnowładcami w osłabieniu władzy centralnej. Teraz usiłował nadrobić straty, poddając swej kontroli biskupów, hamując przechwytywanie państwowych źródeł dochodów przez magnatów. Rozporządzał skąpymi środkami finansowymi, uszczuplonymi przez emancypację książąt dzielnicowych. Starał się więc je pomnożyć, zwiększając emisję pieniądza i wymieniając kursujące monety na zawierające coraz mniej srebra. Mennice przekazał żydowskim mincerzom, którzy wprowadzili na monetach napisy hebrajskie. Sędziowie książęcy zaczęli ostro występować przeciw nadużyciom można władców, ścigając zwłaszcza wypadki podporządkowywania sobie przez nich wolnych chłopów i naruszania regaliów. Ta polityka, prowadzona przy użyciu gwałtownych metod, powodowała wzrost niezadowolenia, dzięki czemu wrogowie mieszka z biskupem krakowskim getką na czele, mogli skupić wokół siebie znaczne grono niezadowolonych. Wciągnęli także książąt Malkontentów. Obok Bolesława Wysokiego znalazł się na ich liście i najstarszy syn mieszka Odon, niezadowolony z faworyzowania przez ojca synów z drugiego małżeństwa. Z pewnym wahaniem przystał też do buntu Kazimierz Sprawiedliwy. I wówczas nastąpiła owa polikratesowa katastrofa, którą z udanym współczuciem opisał Kadłubek. W tym samym 1177 roku, w którym zjazd książąt i dostojników w Gnieźnie tak dobitnie zaświadczył o potędze stanowiska Mieszka, spiskowcy przystąpili do działania. Wśród obecnych w Gnieźnie biskupów brakło getki krakowskiego, który zapewne już podkopywał władzę seniora w Krakowie. Wezwany przezeń Kazimierz bez walki niemal opanował Wawel. Wkrótce potem wystąpili inni spiskowcy. Odon zaskoczył ojca buntem w samej Wielkopolsce, co spowodowało, że Mieszko musiał szukać schronienia u swego śląskiego imiennika. Mieszko Plontonogi był najprzezorniejszy, uprzedził bowiem atak swego brata Bolesława Wysokiego i opanował jego dzielnicę, korzystając z pomocy jego własnego syna. Na Śląsku powtórzyła się na mniejszą skalę sytuacja ogólnopolska, tylko w odwrotnej konfiguracji. W ten sposób Bolesław Wysoki, choć po Mieszku najstarszy z piastów, postradał możliwości objęcia senioratu. Kraków opanował zwycięski Kazimierz, u którego Bolesław zabiegał teraz o pomoc w odzyskaniu dzielnicy. Mieszko plątonogi, nie trwał uparcie przy wygnańcu i okazał się skłonny do zgody, za co uzyskał od Kazimierza wydzielone wbrew postanowieniom przywołstego z dzielnicy senioralnej, kasztelanie, bytomską i oświęcimską. Do wygnania mieszka, pisał Kadłubek, przyczynił się nie tyle oręż brata, ile wiarałomstwo przyjaciół. Po opuszczeniu go przez Mieszka Raciborskiego skierował się do Czech, ale jego tamtejszy zięć, książę Sobiesław II, stracił właśnie również tron. Rozpoczęła się pielgrzymka po Niemczech śladami brata Władysława i zabiegi o pomoc cesarską w odzyskaniu władzy. Ale przecież Mieszko wiedział z własnej praktyki, jak taka pomoc wygląda. Mimo obietnicy dziesięciu tysięcy grzywien, cesarz zwlekał z decyzją, a w końcu przekazał sprawę synowi Henrykowi, noszącemu już tytuł króla rzymskiego. Ten jednak dogadał się w 1184 roku w Halle z posłami Kazimierza, który zapewne ofiarował więcej, a ponadto bez zbrojnej interwencji zgadzał się uznać nad sobą władzę cesarza. Doświadczony Mieszko, zwany Starym dla odróżnienia od jednoimiennego syna, nie czekał jednak z założonymi rękami na pomoc niemiecką, lecz podążył do swych zięciów na Pomorze. Nowsze badania widzą tam obok Bogusława Szczecińskiego, jeszcze tegoż imienia księcia na Sławnie, również pozyskanego przez Mieszka na Zięcia. I z ich pomocą nawiązał kontakty ze swymi stronnikami w Wielkopolsce. Wśród nich wybitną rolę odgrywał dawny współpracownik Mieszka, arcybiskup Zdzisław, niechętnie spoglądający na coraz bardziej wysuwających się na czoło kościoła polskiego biskupów krakowskich. Z pomocą Pomorzan i przy współdziałaniu Zdzisława zdołał Mieszko w 1181 roku wrócić do Gniezna przy milczącej tolerancji Kazimierza, który liczył na to, że Mieszko zadowoli się północną częścią dzielnicy senioralnej. Mieszko zresztą nie zastygał w oczekiwaniu interwencji cesarskiej w swej sprawie. Nawiązał rokowania ze skłonnym do kompromisu Kazimierzem, starając się go namówić do wspólnego wystąpienia przeciw panoszącym się możnowładcom, którzy coraz częściej powiadali, że władcy nie rządzą państwem na własną rękę, ale za pośrednictwem urzędników i przypisywali sobie prawo do orzekania, który książe jest wystarczająco zacny, aby panować. Starania te wywołały zaniepokojenie wśród małopolskich możnowładców, ale nie doprowadziły do trwałego porozumienia braci. Mimo, że interwencja cesarska nie przyniosła Mieszkowi przywrócenia władzy w Krakowie, uważał się on nadal za legalnego seniora, zwierzchniego księcia Polski i potrafił uzależnić od siebie przynajmniej dwóch książąt dzielnicowych syna Odona, z którym doprowadził do poprawy stosunków i Leszka Mazowieckiego, który uwolnił się z kurateli księcia Krakowskiego i podporządkował Mieszkowi ten przysłał chorowitemu młodzieńcowi jako opiekuna z nadzieją sukcesji swego ulubionego syna Mieszka Młodszego samowola tego ostatniego wzbudziła jednak niedługo niezadowolenie na Mazowszu co zmusiło niefortunnego opiekuna do opuszczenia tej dzielnicy. Oburzony nań Leszek pozostawił ostatecznie swą dzielnicę Kazimierzowi. W czasie tych wszystkich zabiegów doszło zapewne do przeniesienia rezydencji Mieszka do Kalisza, który coraz bardziej nabierał cech stołecznych. Fundacja kolegiaty św. Pawła, która miała stać się miejscem pochówku księcia i jego rodziny i szczególnie ożywiona działalność Mędnicy Kaliskiej świadczą o randze miasta. W czasie wykopalisk, przed prawie 20 laty, odkryto w kolegiacie na Grodzie Kaliskim grobowce Mieszka i jego syna Mieszka Młodszego. Rokowania z Kazimierzem Sprawiedliwym nie przeszkadzały Mieszkowi szukać jednocześnie sprzymierzeńców wśród przeciwników brata. W szczególności wyprawy wojenne Kazimierza na Ruś i jego konflikt z Węgrami zwróciły przeciw niemu dość silną grupę prowęgiersko-nastrojonych możnych. Wykorzystał to Mieszko w 1191 roku. I podczas nieobecności Kazimierza i jego głównego doradcy wojewody Mikołaja opanował Kraków z pomocą tamtejszego kasztelana Henryka Kietlicza. W imieniu ojca objął rządy w Krakowie Mieszko Młodszy. Nie wiadomo co zaprzątało w tym czasie jego ojca. W każdym razie nie mógł przybyć z odsieczą, kiedy Kazimierz z Mikołajem i krakowsko-sandomierskim pospolitym ruszeniem pojawił się pod Wawelem. Po krótkim oblężeniu zagrożeni pożarem obrońcy skapitulowali. Kazimierz wspaniałomyślnie odesłał Mieszkowi wziętego do niewoli syna. Drugie panowanie Mieszka Starego w Krakowie było więc krótkie, ale uparty książę nie rezygnował ze swych pretensji. Odumierali go kolejno synowie Stefan Mieszko, któremu po powrocie z Krakowa nadał dzielnicę w Kaliszu 1193, Odon Poznański 1194, Miejsce ich przy ojcu zajęli młodsi Bolesław i Władysław, zwany Laskonogim. Na koniec śmierć Kazimierza Sprawiedliwego, 1194, stworzyła nowe możliwości. Bolesław Mieszkowic opanował Kujawy, może w wyniku jakiegoś układu ojca z Kazimierzem. Sam Mieszko prowadził agitację wśród tych możnych krakowskich, którzy przeciwni byli przejściu władzy na małoletnich synów Kazimierza, co z miejsca położyłoby kres pretensją Krakowa do zwierzchnictwa nad pozostałymi ziemiami Polski. Zwyciężyli jednak zwolennicy małoletniego Leszka Białego, który też, wojewoda Mikołaj biskup krakowski Pełka, objęli w jego imieniu rządy w Krakowie. Tym razem Mieszko postanowił zbrojnie dochodzić swych pretensji. Ściągnąwszy syna Bolesława i wezwawszy na pomoc książąt śląskich Mieszka Plontonogiego i Jarosława Opolskiego, nad Mozgawą zetknął się z wojskami Małopolan, którzy z kolei czekali na posiłki ruskie. 13 września stoczono jedną z najkrwawszych bitew okresu Polski dzielnicowej. Bratobójcza walka nie przyniosła rezultatu. Ranny, opłakujący poległego syna Bolesława, Mieszko, wycofał się, nie czekając na posiłki śląskie, które mogły przechylić szale zwycięstwa na jego stronę. Ale i teraz otrząsnął się Mieszko z rozpaczy, i inną drogą zaczął starać się o tron krakowski. Wszedł mianowicie w porozumienie z wdową po Kazimierzu Sprawiedliwym Heleną, która niechętnie przyglądała się samowoli krakowskich możnowładców, sprowadzających rolę księcia do czystej reprezentacji. Za cenę zwrotu Kujaw jej synom, Helena zgodziła się w 1198 roku ustąpić mieszkowi Kraków. Okazało się jednak, że księżna nie ma w Krakowie wiele do powiedzenia, już w następnym roku biskup Pełka i wojewoda Mikołaj ponownie zdetronizowali Mieszka. A jednak Mieszko uwieńczył zabiegi całego swego życia powodzeniem. Wrócił wkrótce do Krakowa i panował tam aż do śmierci. Zgodnym zdaniem historyków jednak ten ostatni powrót równy był kapitulacji. Mieszko obejmował bowiem zapewne jeszcze w 1199 roku panowanie w Krakowie na podstawie ugody z Pełką i Mikołajem, zostawiając im decydujący wpływ na rządy. Helena przeniosła się z synami do Sandomierza. Mieszko przebywał zapewne głównie w Kaliszu. W Krakowie zaś rządzili dwaj przywódcy oligarchii. Nie wiadomo, czy kapitulacja Mieszka przed możnowładcami nosiła charakter ostateczny. Wiadomo, że traktował poważnie swe stanowisko zwierzchniego księcia Polski, wykonując opiekę nad księstwem sandomierskim i obsadzając tam niektóre grody swą załogą ale wiek nie pozwalał mu już na szersze plany. Umarł 13 marca 1202 roku i został pochowany w Kaliszu, a o tronie krakowskim nadal mieli decydować tamtejsi możnowładcy. Ocena tego niewątpliwie wybitnego władcy jest w historiografii sprzeczna. Od epitetów w rodzaju króla Szachraja, głoszonych pod wpływem stronniczej relacji Kadłubka, po szermierza idei nieuszczuplonej monarchicznej władzy Roman Grodecki, rozwijał się wachlarz poglądów na jego działalność. Stanisław Smolka, który przed blisko stu laty poświęcił mu najbardziej wnikliwą i do dziś zachowującą wartość monografię, docenił jego zdolności i świadomość zadań monarszych, ale widział sprzeczność między bronionymi przezeń uparcie starymi metodami rządzenia i całym anachronicznym systemem praw książęcych, a potrzebami nowych czasów i rozwijającego się społeczeństwa, które w osobach przedstawicieli najwyższych swych warstw domagało się współodpowiedzialności za losy państwa. Podobnie oceniał Mieszka także zwolennik silnej władzy Michał Bobrzyński. Trudno na tę nieugiętą, niezmordowaną postać Mieszka Starego patrzeć bez głębokiego współczucia. Trudno jednak nie widzieć, że zasada bezwzględnej, patriarchalnej władzy książęcej, którą reprezentował, już się w narodzie przeżyła. Warto do tego dodać, że polityka zagraniczna Mieszka i jego przeciwników mobilizująca obce czynniki polityczne do interwencji w spory wewnętrzne, mogła przynieść nieobliczalne szkody i tylko brak bliższego zainteresowania Polską ze strony cesarstwa oraz rozbicie polityczne Rusi i Czech sprawiły, że nie doszło w tym czasie do wykorzystania polskich konfliktów wewnętrznych przez sąsiadów. Z tym wszystkim nie sposób nie podziwiać Mieszka, który, jak to ostatnio podsumował Aleksander Giejsztor, swoje rządy wypełnił nieustępliwą walką o prestiż własny i władzy zwierzchniej, działając niewątpliwie w kierunku utrzymania jedności i siły państwa polskiego. Tadeusz Wasilewski, Kazimierz II Sprawiedliwy Zagadkowe są młode lata tego władcy. Pominięty w testamencie ojca Bolesława Krzywoustego był zapewne pogrobowcem, gdyż jeden z najstarszych roczników polskich prowadzony w katedrze krakowskiej Zanotował najpierw zgon Wolesława Krzywoustego w dniu 28 października 1138 roku, a dopiero niżej urodziny jego syna Kazimierza. Tadeusz Wojciechowski w swych szkicach historycznych XI wieku wyraził pogląd, że Kazimierz urodził się po zatwierdzeniu przez papieża testamentu Krzywoustego i że ojciec przeznaczył syna do stanu duchownego. Nic jednak nie wiadomo nam o kształceniu klasztornym Kazimierza. Gdy w 1144 45 roku w wieku 6 lat utracił matkę Salomeę, hrabiankę Bergu, znalazł się pod opieką swych dwóch starszych braci: Bolesława Kędzierzawego i Mieszka, zwanego później Starym. Gdy dorósł, nie wyznaczyli mu oni własnej dzielnicy, a w 1157 roku oddali 18-19-letniego młodzieńca na mocy układu hołdowniczego zawartego w tym roku w Krzyżkowie pod Poznaniem z cesarzem Fryderykiem Barbarossą jako zakładnika do Niemiec. Po powrocie z Niemiec, zapewne w 1163 roku, pozostawał nadal Kazimierz księciem bez ziemi. Bracia-opiekunowie skojarzyli natomiast jego związek małżeński z księżniczką Heleną. Od czasów Jana Długosza uważamy, że była ona rusinką, głównie na podstawie jej imienia popularnego w kościele wschodnim. Na kartach kroniki Wincentego Kadłubka występuje jednak jako brat małżonki księcia Kazimierza Konrad III Otto, książę Brna i Ołomuńca, a następnie w latach 1189-1191 zwierzchnik książę Czech. Ojcem jego i Heleny był Konrad II, dzielnicowy książę z Nojemski, a matką Maria, córka wielkiego żupana serbskiego Urosza, siostra rodzona Heleny, królowej węgierskiej, żony króla Beli II Ślepego. Księżna Helena przeniosła zatem na dwór męża Kazimierza tradycje i zwyczaje czeskich dworów książęcych i królewskiego dworu Węgier, na którym niezwykle silne były wpływy dworskiej kultury rycerskiej promieniującej z Francji. Pierwsze dziecko Kazimierza i Heleny, córka nieznanego imienia, przyszło na świat w 1164 lub 1165 roku. W roku 1178 ojciec, już jako zwierzchni władca Polski, wydał ją za Wsiewołoda czernego późniejszego wielkiego księcia kijowskiego. Wkrótce po niej urodziło się dwóch synów – Kazimierz, zmarły jako kilkuletnie dziecko, i Bolesław, który zginął przygnieciony drzewem jako kilkunastoletni chłopiec. Własną dzielnicę otrzymał Kazimierz dopiero dzięki testamentowi brata Henryka, księcia Sandomierskiego, zmarłego bezpotomnie w 1166 67 roku. Starsi bracia, senior krakowski Bolesław Kędzierzawy i Mieszko Stary przekazali mu tylko część spadku, dzieląc księstwo sandomierskie na trzy działy. Kazimierz objął zachodnią część dzielnicy z głównym ośrodkiem w Wiślicy. Jego rządy to okres świetności zarówno grodu jak i dworu książęcego, który stał się ośrodkiem skupiającym poetów i artystów. Gród w Wiślicy odbudował na wyspie nad Nidą i otoczył murami obronnymi Bolesław Krzywousty. Po spaleniu Wiślicy w 1136 roku przez kumanów, zwanych przez Polaków płowcami, rozbudowali jej mury obronne Henryk, książę Sandomierski, a następnie w krótkim okresie stołecznej świetności Wiślicy Kazimierz, rezydujący w niej w latach 1167-1177, jako dzielnicowy książę wiślicki. Henryk Sandomierski założył w Zagości pod Wiślicą klasztor Joannitów, dla których wspaniały kościół wzniósł ich drugi fundator, Kazimierz Sprawiedliwy. O rozmachu prac budowlanych podejmowanych przez niego świadczy również wzniesienie na terenie osady podgrodziowej kościoła pod wezwaniem Panny Marii. Na miejscu tego kościoła wzniesiono w drugiej ćwierci XIII wieku kościół późnoromański, a następnie kolegiatę gotycką. Z dawnej budowli Kazimierza Sprawiedliwego zachowały się jedynie fundamenty i częściowo krypta z piękną posadzką podzieloną na kwatery wypełnione rysunkami powstałymi w ostatniej ćwierci XII wieku. Rysunek umieszczony w kwaterze wschodniej bliżej ołtarza położonego nad kryptą w kościele, Przedstawia pod motywem drzewa życia między parą lwów trzy postacie modlące się duchownego, starca i chłopca, a rysunek zajmujący kwaterę zachodnią wyobraża mężczyznę w towarzystwie kobiety i chłopca. Nad rysunkami wyryto pismem kapitalnym napis ułożony w heksametrze leonijskim dający wyraz wielkiej pokory przedstawionych osób. Wyobrażeni na posadzce pragną być deptani aby móc się wznieść kiedyś do gwiazd. W kwaterze zachodniej wyobrażano zapewne rodzinę fundatora Kazimierza Sprawiedliwego z żoną Heleną i synem Bolesławem, który jako kilkunastoletni chłopak zginął w 1182 roku w wypadku, a w kwaterze wschodniej być może biskupa krakowskiego Getkę, jego ojca i młodego Leszka Bolesławowica, księcia mazowieckiego, zmarłego w 1186 roku. Na dworze w Wiślicy wychowywali się od najmłodszych lat krewniacy Kazimierza, jego siostrzeniec Roman, potężny później książe Wołyński i Halicki i zapewne także dwaj młodsi bracia Romana, siewołot i Włodzimierz. Sam Kazimierz według słów jego nadwornego kronikarza, mistrza Wincentego Kadłubka, grywał w kości i lubował się w wystawnych ucztach. Urządzał je z wielu powodów. Pragnął m.in. z odurzonych umysłów upojonych swych gości dowiedzieć się, jakich zalet brakuje jemu samemu i sądów obcych osobie. sobie. Wydostawał również w ten sposób od spojonych biesiadników pilnie zazwyczaj strzeżone tajemnice, przede wszystkim oknowanych przeciwko sobie spiskach. Nadworny kronikarz, wychwalający nawet zamiłowanie do biesiad swego księcia, nie omieszkał zaznaczyć przy tym, że książę nigdy nie pozwalał pijaństwu brać nad sobą górę, gdyż nigdy nie opuszczała go trzeźwość umysłu. W opisie tym doszukujemy się cech indywidualnych osobowości Kazimierza, choć być może przyszłe badania wykażą, że uczony biskup Wincenty przepisał po prostu informacje o książęcych biesiadach z jakiegoś znanego sobie dzieła. Z powyższą sylwetką Kazimierza niezbyt zgodna jest rzekoma jego łatwowierność i ufność w stosunku do brata Mieszka, którą stwierdza w innym miejscu tenże kronikarz. Dobra znajomość sytuacji którą Kazimierz zawdzięczał podobnym rozmowom i wywiadom prowadzonym w czasie uczt, kazała mu odrzucić w 1172 roku wysuniętą przez możnowładców krakowskich propozycję zbrojnego wystąpienia przeciwko rządom seniora Bolesława Kędzierzawego. Zachował do końca życia brata lojalność wobec niego, a po śmierci Bolesława w 1173 roku objął w spadku następną część dzielnicy sandomierskiej wraz z Sandomierzem. W 1176 roku zajmował się fundowaniem klasztoru cysterskiego w Sulejowie. Zdecydował się wystąpić dopiero przeciwko nowemu seniorowi krakowskiemu, Mieszkowi Staremu, gdyż tym razem mógł liczyć na poparcie nie tylko możnych, lecz także niemal całego rycerstwa krakowskiego, zrażonego do księcia Mieszka, jego nieugiętą postawą jako obrońcy wszystkich tradycyjnych prerogatyw zwierzchniego księcia Polski wobec ludności wiejskiej, którą kościół i rycerstwo zagarniały do swych szybko rosnących posiadłości. Nawet najzaufańszy wykonawca poleceń Mieszka Starego, Henryk Kietlicz, przeszedł na stronę Kazimierza, skoro w 1191 roku zajmował stanowisko Kasztelana Krakowskiego. Zajęcie Krakowa w 1177 roku odbyło się szybko i bez oporu, a pochód Kazimierza do stolicy przypominał według Wincentego Kadłubka Bardziej marsz triumfalny niż zbrojną wyprawę Nawet załoga, którą Mieszko pozostawił na straży Krakowa dobrowolnie opuściła gród wawelski witając nowego władcę Mógł zatem twierdzić później Kazimierz, że na tron krakowski wyniosła go, wbrew zasadzie senioratu, zgodna wola całego rycerstwa które posiadało zawsze prawo obierania sobie władców spośród członków dynastii piastowskiej Wypadki krakowskie dały początek ogólnopolskiemu powstaniu przeciwko Mieszkowi, do którego przyłączył się jego najstarszy syn Odon. Senior rodu Piastów utracił nawet własną dzielnicę Wielkopolskę i znalazł schronienie dopiero na granicy państwa, zapewne w Bożu na Śląsku, w którym oczekiwał na pomoc czeską. Kazimierz skupił w swym ręku prawie wszystkie ziemie polskie wraz z gnieznem i Kaliszem. Podporządkowali mu się książęta Odon Poznański, Bolesław Wysoki Wrocławski i Konrad Głogowski, a nawet brat ich, Mieszko Plonto Nogi, sprzyjający początkowo wygnanemu Mieszkowi Staremu. Sprawował także Kazimierz opiekę nad małoletnim Leszkiem Bolesławowicem, księciem Mazowsza i Kujaw. Pierwszym wielkim dziełem Kazimierza po objęciu tronu było zwołanie w 1180 roku zjazdu do Łęczycy. Skład jego uczestników świadczy najlepiej o tym, że utrzymywała się jeszcze mimo podziału na dzielnicę jedność państwa pod zwierzchnią władzą księcia rezydującego w Krakowie, tytułowanego zarówno w kraju, jak i w pobliskich księstwach ruskich Wielkim Księciem. Do Łęczycy przybyli arcybiskup Gnieźnieński Zdzisław i wszyscy biskupi łącznie z biskupem Kamieńskim z Pomorza Zachodniego, trzej książęta piastowscy, Odon Poznański, Bolesław Wrocławski i Leszek Mazowiecki oraz liczni dostojnicy. Zasadniczym przedmiotem obrad łęczyckich, toczących się we wspaniałej kolegiacie romańskiej, nie była jednak, jak powszechnie uważano, zmiana statutu z 1138 roku, polegająca na zlikwidowaniu zasady senioratu i przyznaniu praw dziedzicznych do dzielnicy senioralnej Kazimierzowi i jego potomstwu, lecz reformy polityczno-ustrojowe określane często mianem przywilejów immunitetowych. Uchwały zjazdu zatwierdził następnie papież Aleksander III. Nie oznacza to jednak, że Kazimierz nie szukał u dwóch najwyższych autorytetów ówczesnego świata, papieża i cesarza, potwierdzenia swych praw do tronu krakowskiego wynikających z elekcji, gdyż według Wincentego Kadłubka uzyskał od nich pożądane dokumenty od papieża w 1181, a od cesarza w 1184. Kazimierz wysłał do papieża pismo z prośbą o potwierdzenie postanowień Zjazdu Łęczyckiego, i uzyskał od niego bullę wystawioną w Tusculum, Frascati, 28 marca 1181 roku. Papież zatwierdził w niej uchwały zjazdu, który zakazał zagarniania dóbr zmarłego biskupa i dochodu w okresie wakansu, gdyż w ten sposób pustoszono skarbiec kościelny, a także zabraniające książętom ziemi polskiej zabierania zboża ze stodu ubogiej ludności i koni na podwody. Nie bardzo wiemy, kto kryje się pod określeniem książąt ziemi, czy także dzielnicowi książęta piastowscy lub może potomkowie dawnych dynastów plemiennych względnie ogół możnowładców i urzędników. W każdym razie wydaje się nie ulegać wątpliwości, że sam książę z wierzchni nie zrzekł się swych uprawnień. Odebrał tylko możnowładcom i urzędnikom prawo zagarniania dóbr i dochodów kościoła w okresie wakansu i ograniczał, usuwając nadużycia prawo egzekwowania powinności stanu i podwody. Obrał zatem Kazimierz całkowicie inną drogę postępowania wobec możnowładców duchownych i świeckich niż ta, którą kroczył jego rywal do tronu Mieszko Stary. Zapoczątkowując uchwałami łęczyckimi uprzywilejowanie ekonomiczne kościoła, otwierał drogę do masowego w następnych dziesięcioleciach wydawania dla kościoła i rycerstwa przywilejów immunitetowych osłabiających władzę księcia Zwierzchniego i pogłębiających rozdrobnienie kraju. Okazał się jednak władcą na swoje czasy nowoczesnym, nie dążył do wskrzeszenia Polski z czasów pierwszych piastów, lecz potrafił przystosować się do nowych warunków. Poczet królów i książąt polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garlickiego. Taśma szósta, koniec drugiej ścieżki.